Tak zabrzmiały nokturny na orkiestrze Claude'a Debussy'ego na żywo w Katowicach w interpretacji Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia dyrygową Krzysztof Kontz. I tak zakończył się cały koncert Żegnamy NOSPR i witam Państwa ponownie ze studia w Warszawie. Zostaniemy teraz jeszcze z muzyką Claude'a Debussy'ego i właśnie pozamuzyczne treści również będą obecne w kompozycji, która przed nami, jak w nokturnach. Posłuchamy kącika dziecięcego Claude'a de cyklu miniatur napisanego przez francuskiego kompozytora dla jego kilkuletniej córki Claude Emi, To muzyka pełna wyobraźni humoru, subtelnej poetyki dziecięcego świata. Zabrzmi w interpretacji Artura Benedettiego Michelangelego, A kolejne Fragmenty cyklu to dr Gradus ad Parnassum, kołysanka słonia, serenada dla lalki, taniec śniegu, mały pastuszek i taniec pajaca. Benedetti Michelangeli i kącik dziecięcy Cloda de cykl miniatur, napisany w latach 1906. 1908 kompozycje adresowane były do córeczki Claude Emi Świat bajkowy, ale widziany oczami kompozytora, który potrafił dziecięcą perspektywę przełożyć na język niezwykle wyrafinowanej muzyki. A na zakończenie wrócimy do oboju instrumentu, który odegrał ważną rolę solową w programie koncertu w NOSPRZE. Tym razem jednak zabrzmi w zupełnie innej odsłonie barokowej. Posłuchamy fragmentu dwóch części koncertu CEMOL Jana Sebastiana Bacha, no, utwór ciekawej historii. Najpierw powstał prawdopodobnie jako koncert na skrzypce i obój i ta wersja zachowała się, niestety nie zachowała do naszych czasów, no ale później Bach przerobił y, tę wersję na dwa klawesyny i właśnie ta przetrwała. I dopiero na jej podstawie, niejako wstecz odtworzono pierwotną obsadę i tak dziś funkcjonuje wersja oznaczona jako BWV 1060R, czyli rekonstrukcja koncertu na skrzypce i obój. Muzyka dialogu dwóch różnorzędnych głosów, które prowadzą ze sobą rozmowę. No i właśnie teraz Państwu to proponuję w interpretacji niedawnej, to znaczy nowej, Akademii für Alte Musik Berlin, Berlińskiej Akademii Muzyki Dawnej z udziałem znakomitych solistek w partii solowej Skrzypiec, Izabele Faust, a z nią Ksenia Lefleur w partii oboju. Znakomite nagranie, które dopełniają koncerty skrzypcowe Bacha. I tak żegnam się z Państwem na dziś. Zapraszam na Kanon Dwójki jutro po dziewiątej. Klaudia Baranowska, do usłyszenia. Program Drugi Polskiego Radia minęła 13.30. W pogoni za nieopowiedzianym. Michał Nowak, Grzegorz Brzozowski. Dzień dobry. Trzy dekady temu, 13 marca 1996 roku, zmarł Krzysztof Kieślowski. Tę okrągłą rocznicę postanowiliśmy uczcić rozmową o trzech jego dokumentach, nakręconych w trzech kolejnych dziesięcioleciach PRL-u, co 11 lat, ściśle rzecz biorąc. Oglądanie ich jest niczym wehikuł czasu, choć nie mają one charakteru publicystycznego komentarza do tamtejszej rzeczywistości. Są raczej ćwiczeniami spatrzenia na codzienność, w których to, co najważniejsze, dzieje się na poziomie nawyków, języka i organizacji przestrzeni. Opowiem Ci o trzech nieco mniej znanych przykładach dokumentalistyki Krzysztofa Kieślowskiego, ale na początek można przywołać jego własne słowa z autobiografii. Od pierwszych do ostatnich filmów cały czas opowiadam historię na temat człowieka, który nie bardzo może się zorientować w świecie. Nie bardzo wie jak żyć, nie bardzo wie co jest dobre, a co złe i dość desperacko szuka. Szuka odpowiedzi na podstawowe pytania. Po co to wszystko? Po co rano wstawać? Po co wieczorem kłaść się spać? Po co się znowu budzić? Jak spędzić ten czas między jednym, a drugim przebudzeniem? Można odnieść wrażenie, że od początku swojej filmowej kariery, od swojego debiutu dokumentalnego jeszcze z czasów szkoły filmowej, Kieślowski już mocowało się z tymi najbardziej fundamentalnymi, przekrętymi pytaniami. Wydaje się, że jeden z bohaterów dokumentów, o których dziś będziemy rozmawiać, miał gotową odpowiedź na te wszystkie pytania, ale nie uprzedzajmy faktów. Wspomniany przez Ciebie dokument studencki to urząd nakręcony w 1966 roku i tu ujawnia się biurokratyczny rytuał. Kolejki, formularze i procedury, które rozbrajają odpowiedzialność, rozpuszczając ją w bezosobową języku. Ten język jest nie tylko bezosobowy, ale też normatywny i proceduralny właśnie. Oddziela decyzję od odpowiedzialności i człowieka od człowieka. W pewnym momencie jedna z urzędniczek mówi postanowiliśmy. Zasłania się powagą i autorytetem instytucji. Śledzi tutaj Kieślowski ten moment, w którym przerzuca się odpowiedzialność za własną robotę na kogoś innego, na jakąś instytucję, która niby jest wszechwładna. Znajdujemy w tym filmie zapowiedzi stylu, który Kieślowski będzie w kolejnych. W filmach tyzelował. Uderzające jest chociażby bardzo gęste, efektywne prowadzenie tej opowieści. W niecałych sześciu minutach oddane jest w mikroskali Urzędu Zakładu Bezpieczeń Społecznych poczucie alienacji, które można przypisać wielu innym miejscom Polski tego okresu. Można w samej tej intencji doszukać się pewnej intuicji, która łączyła twórców filmowych pokolenia Kieślowskiego czyli poszukiwania świata w mikroskali. Mówię o tym sam w dokumencie Krzysztofa Wierzbickiego I am so so, o tym jak on i pokolenie jego kolegów próbowali opisać świat taki, jakim jest w kropli wody. Przez malutkie światy, urzędów, instytucji w nadziei, że gdzieś się te światy połączą i opiszą życie w Polsce. Bo jak rozwijał tę myśl, strasznie trudno jest żyć w świecie nieopisanym. To życie jak bez tożsamości. Życie w poczuciu, że nie ma się na czym oprzeć. To poczucie fundamentalnej samotności. Filmowcy przyjęli na siebie to zadanie dość karkołomne. Rzeczywiście opisania świata, jakim widzieli go w swoich czasach. A mało tego, wydobycia też tych miejsc, w których dochodzi do jakiejś walki o godność człowieka. Jedną z tych miejsc codziennych, banalnych okazuje się właśnie urząd. Przychodzący do niego petenci są nie tylko zagubieni, ale też mają poczucie bycia jakimś rozgrywanym przez urzędniczki. Są kolejki, są formularze, jest powtarzalność czynności. Czas, który tutaj spędzają, jest jakąś formą dyscyplinowania, jest narzędziem kontroli. Widać tutaj od razu też takie podejście, że można kogoś traktować z przemocą dlatego, że on od nas zależy i urzędniczki nie wahają się użyć tych narzędzi. Można patrzeć na ten film jako bardzo trafny obrazek z przepychanek okienkowych, których echa trwają do tej pory nierzadko w różnych współczesnych instytucjach. Zaobserwowane przez reżysera sytuacje bywają kąśliwe, jak chociażby moment, w którym petenci czekają na urzędniczkę, która z namaszczeniem temperuje ołówek albo robi sobie herbatę. Bywają to momenty okrutne, kiedy zgłaszają się do niej z prośbą o pomoc w sytuacji, w której właśnie umarł im ktoś bliski albo mówią wprost, nie mają z czego żyć. Zdarzają się tutaj wyższe piętra absurdu przekraczającego wyobraźnię poniekąd kawkowskie. Chociażby ten moment, w którym okazuje się, że trwa debata przy okienku o to, jaki kształt pieczątki należy na formularzach prezentować... Pani bardzo obstaje za tym, żeby pojawiła się tam pieczątka okrągła, podczas gdy przedstawiana jest ta podłużna. I tutaj jest rzadki przypadek zwycięstwa chytrości petenta nad urzędnikiem. Petent przygotował też drugi zestaw dokumentów z pożądaną pieczątką. To było bardzo sprytne zagranie. Ja się przy tej okazji zastanawiałem, na ile ten film Urząd jest dokumentem PRL-u, a na ile ponadczasową diagnozą nowoczesnego państwa, albo przynajmniej takiego biurokratycznego podejścia do rzeczywistości biurokratycznej umysłowości, ale można byłoby też być może spojrzeć na te osoby, które pracują po drugiej stronie okienka łaskawszym okiem, bo one same poruszają się w gąszczu niejednokrotnie sprzecznych albo wieloznacznych przepisów i same są przecież poddane presji, więc być może cała ta sytuacja po prostu jest opresyjna, a nie tylko te osoby, które są tam po drugiej stronie. Z pewnością na ten wczesny dokument kiślowskiego można patrzeć jako na dzieło wielowymiarowe, bo z jednej strony rzeczywiście jest to diagnoza jego czasów. Jest to opowieść, która wyrosła z krótkiej pracy, jaką złapał zlecenia na potrzeby Wydziału Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, która polegała na robieniu ankiet wśród ludzi starszych, podczas tego doświadczenia, odwiedzając ich w mieszkaniach, miał przekonać się o skali biedy, pewnej beznadziei egzystencjalnej, w jakiej trwali jego rozmówcy i później to doświadczenie przeniósł do dokumentu. Wejście w tak wnikliwą obserwację ludzkich emocji wyniosło ten dokument na poziom uniwersalny, bo zwróćmy uwagę na czułość, jaką przygląda się właśnie tym twarzom petentów trwających w jakimś poczuciu beznadziei. Jest w tym też jakaś właściwość mieszkańców Łodzi czasów studiów Kieślowskiego, on o tym mieście mówił, że jego filmy wczesne były czarno-białe, ponieważ świat wokół niego był rzeczywiście taki, a wręcz był przede wszystkim czarny. Twarze ludzi, których spotykał, pokusili, przypominały mury. Byli to ludzie z dramatem w oczach, z poczuciem reptania, z którego nic nie wynika. I czuł obserwację tego poszukiwania nadziei, on, on dał w tej krótkiej, zgęszczonej formie. Ale oprócz tego uniwersalnego wymiaru, Mamy do czynienia jednak z dość też konkretną krytyką bardzo namacalnych dysfunkcji systemu społecznego, które też, zwróćmy uwagę, trwały przez kolejne lata. Film Marcela Łozińskiego, przyjaciela Krzysztofa Kieślowskiego, stworzony dekadę po urzędzie, nosi tytuł film numer 1650 i koresponduje z duchem omawianego przez nas dokumentu. Oddaje podobny mechanizm bezdusznej biurokracji przy okazji śledzenia procesu inwentaryzacji w zakładzie pracy, gdzie... Każdy sprzęt musi być policzony. Ludzie są mniej istotni niż krzesła, na których siedzą i które też trzeba zmierzyć, odliczyć. Nawet sam film okazuje się mieć przypisany numer. Ta dynamika rozkulanej racjonalizacji, która potrafi przyćmić wrażliwość na drugiego człowieka, dostał się jeden z przewodnich motywów wrażliwości Krzysztofa Kieślowskiego na świat wokół niego. Bo istotnie ten system przerabia ludzi na sprawy, a sprawy na numery. Dokument urząd kończy jak referent powtarzane zdanie. Co państwo robili na przestrzeni całego swojego życia? Na tym druku poprosimy to zrobić. No, rzeczywiście jest to zadanie, które przerasta chyba możliwości każdego z nas, żeby tak krótko opisać. Rzeczywiście jest to moment, który bardzo daje do myślenia, jeżeli chodzi o refleksję egzystencjalną, bo tym wezwaniem do opisu swojego życia towarzyszą ujęcia przepasnych korytarzy, pełnych teczek, szpargałów na których rzeczywiście jakieś świadectwo naszego życia w tych meandrach biurokracji pozostaje, przynajmniej na czas użyteczności tych danych. Jest to zakończenie, które koresponduje jakoś osobliwie też z finałem Indiany Jonesa i poszukiwaczy Zaginionej Arki, gdzie ten niesamowity artefakt zdolny wywoływać cuda okazuje się trafiać do przepastnego archiwum i ginie w tej biurokratycznej jaskini. Kieślowski pochylał się nad tym zmaganiem jednostki z aparatem urzędniczym, biurokratycznym w różnych wymiarach, czasami też wchodząc w niepozorny wymiar swego rodzaju heroizmu jednostek, nie poddających się atmosferze swoich czasów. Zastanawiałem się przy tej okazji, czy można traktować ten film jako taki rodzaj dokumentu interwencyjnego. Czy Kieślowski rzeczywiście wierzył w to, że za pomocą filmu można zmienić rzeczywistość? Oprócz tej wiary w człowieka, nie wiem, czy rzeczywiście można byłoby myśleć o tym, że za pomocą kamery on wpłynie na to, jak sprawy się będą miały takim, jakim poznajemy go z filmów, ale też z jego wypowiedzi, sprawia wrażenie osoby, która nie przepisywała sobie aż tak dalekosiężnych efektów, jeżeli chodzi o rezonans społeczny jego filmów, ale nie wykluczał pewnych efektów egzystencjalnych, które docierały do niego przez odbiór widzów. Opowiadał chociażby w swojej autobiografii o tym, że najbardziej burszają go spotkania z widzami, którzy mówią, że coś w nich po projekcji filmu pozostało, że czasami skłoniło to ich do jakiejś refleksji albo próby zmiany życiowej. Wspominał chociażby spotkanie z kobietą, która opisała, że po krótkim filmie o miłości zdołała przełamać wieloletni konflikt ze swoją córką, że razem obejrzał ten film i córka ją pod uścisnęła. Kiesowski nie miał złudzeń, że może być o krótkotrwałe. Pisał, oczywiście one się pewnie znów pokłócą i za dwa dni wszystko to nie będzie miało żadnego znaczenia. Jeżeli jednak przez pięć minut było im lepiej, to wystarczy. To warto wykonywać tę pracę. Dlatego po całunku między nimi. Warto robić film dla tej jednej pani. Teraz nasz wehikuł czasu powędruje 11 lat do przodu, jest rok 1977. Wówczas powstaje dokument z punktu widzenia Nocnego Portiera. Porządek urzędu zostaje przejęty przez jednostkę. Nie jako przymus, lecz jako przekonanie, że reguły są ważniejsze niż człowiek. Można by też na ten dokument patrzeć jako swego rodzaju ukrainizację intuicji Michela Foucaulta ze słynnej rozprawy nadzorować i karać ponieważ mam do czynienia z bohaterem, który żywi niebywale rozbudowaną fantazję dotyczącą sprawowania kontroli nad innymi i nie może się doczekać na tym, aż wszędzie zrobi porządek. Za cenę oczywiście wymierzania swojemu otoczeniu różnego rodzaju kar. Krótka charakterystyka może głównego bohatera. Jakie filmy lubi? Sensacyjne, w których jest akcja i pełno agresji. Jaki jest jego ulubiony gatunek psa? Oczywiście owczarek niemiecki. Czego nie lubi? Długich włosów u mężczyzn, szerokich nogawek u spodni, ogólnie rzecz biorąc hipisów, Kojarząc ich zapewne z nieładem, choć sam mówi, że ich ubiór świadczy o tym, że są agresywni. Co go pociąga? Meldunki, litera prawa i awans. Ma zamiłowanie do kontroli, nawet społecznie udziela się jako kontroler, wędkarzy. Tak jak powiedziałeś, dyscyplinować, nadzorować i karać, tresować krótko mówiąc. W jednej z wypowiedzi mówi, że kara śmierci musi być. Najlepiej jeszcze do tego publiczna. Można byłoby powiedzieć, że on jest swego rodzaju, no takim może zdegonerowanym, ale jednak kantystą. Prawo ponad wszystko. Kto poza niego wykracza, ten się wykoleja, ten wpada w bagno. On rzeczywiście chce uchronić świat przed nieładem, przed nieporządkiem, przed chaosem. Ten dokument Krzysztofa Kieślowskiego to swoista Vivisekcja osobowości autorytarnej. Znowu niebywale efektywna. Z kolejnymi wypowiedziami bohatera mamy wrażenie odsłaniania kolejnych aspektów coraz bardziej przerażającego kompleksu właściwości psychologicznych, którym też, jak się domyślamy, sprzyjały czasy, w których tego rodzaju bohater mógł rozwijać swoje skłonności, a są to skłonności rzeczywiście dość przerażające. W oczach nocnego portiera możemy dostrzec satysfakcję, zwłaszcza w momentach, kiedy kontroluje innych. W sumie fantazje o tym, jak ściga hipisów, twierdzi wręcz, że trójki klasowe przychodzą do niego z prośbą o to, aby odciągał młodzież od kin i sprowadzał do ławek szkolnych. W wolnym czasie lubi przechadzać się nad Wisłą i wyszukiwać wędkarzy, którym będzie wymierzał kary, rekwirował sprzęt i wręczał w zamian formularz, którym możliwość odbioru sprzętu będzie przypisana tylko do bardzo określonych godzin. Mam tu do czynienia z jakimś sięgającym wręcz groteski obrazem osobowości, która i śmieszy, i tumani, i przestrasza, ponieważ fantazje bohatera mają też wymiar polityczny. On cieszy się ze swojego małego wycinka władzy, twierdzi, że przez jego portiernie nikt nie przejdzie bez jego pozwolenia, nawet generał, a jeżeli spróbuje, to sprawi, że wiadomość o tym dotrze do najwyższych kręgów, chociażby sekretarza partii i z lubością dostarcza wizji, w których straszy całe swoje otoczenie karami, które ze swojej małej pozycji będzie potrafił wyegzekwować. Władzę należy, krótko mówiąc, szanować, jeśli nie wielbić, no ale przecież chyba wszyscy znamy tego typu osoby, osoby, dla których przestrzeń, w jakiej działają, jest ich królestwem. Ja mam taką historię związaną z tak dozorcą boiska, gdzie grałem w piłkę. Otóż jego zdaniem za długo przebieraliśmy się po meczu. No i wtedy mówił, że przydałoby się nam, żebyśmy poszli do wojska. Tam człowiek uczy się porządku, tego, że wszystko ma każdy zrobić na czas i tak jak należy. No i właściwie w ten sam sposób uzasadnia swoje postępowanie ów portier z filmu. Myśli o swoich działaniach jako słusznych, koniecznych i ostatecznie dla dobra ogółu. On myśli, że nie robi tego dla siebie, dlatego żeby poczuć ten smak władzy ale że dzięki jego działalności świat staje się lepszy. I to jest być może najbardziej przerażające w tej diagnozie, bo okazuje się, że czasy sprzyjają rzeczywiście utrwaleniu takiej postawy w mniemaniu, że w ten sposób konstruuje się jakiś rodzaj porządku publicznego. Można by patrzeć na bohaterek tego filmu jako postać stworzoną przez władzę urzędu z dokumentalnego debiutu Krzysztofa Kieślowskiego. Urząd w jego postaci nie tyle stawia opór petentom przebywającym do niego, ale wyciąga wręcz swoje macki, aby sięgnąć do ich sfer prywatności, aby tam rozwinąć swoją kontrolę. I o ile osobowość autorytarna z pewnością jest fenomenem wykraczającym tylko poza czasy opisywane przez Krzysztofa Kieślowskiego, to w jego portrecie jest zawarta szczególna krytyka atmosfery politycznej jego okresu, ponieważ bohater wielokrotnie podkreśla, że jest w pełni zgodny z tym, jaka jest polityczna linia państwa w tym momencie. Bardzo znamienne jest zakończenie tego filmu, kiedy jest odwiedzany przez grupę przedszkolaków, no i stawiany za wzór pana w mundurze, który trzyma porządek. Zastanawiałem się, czy Kieślowski nie jest tutaj bezlitosny, ale pojawiają się też takie momenty ocieplania wizerunku, na przykład scena z synem, któremu próbuje pomóc założyć krawat, nie udaje mu się to, no ale jednak jakiś rodzaj czułości między nimi chyba występuje. Ta czułość jest bardzo grubymi nićmi szyta, ponieważ zwróćmy uwagę, że słowa, jakie wtedy wygłasza, to nie uduszą cię, tak jakby chciał wyprzedzić lęk, który gdzieś tam jest obecny po stronie syna. Inne momenty, które sprawiają wrażenie, że ociepli się wizerunek bohatera, to chociażby ten kiedy o zwierzętach, jakoby cenił je w swoim otoczeniu, ale okazuje się, że rzeczywiście jego przestrzeń domowa jest jakąś kaźnią innych istot. Jego rybki zginęły w trudnych okolicznościach, w zbyt ciepłej wodzie, natomiast papuszka skończyła w rosole. Są to historie, które nie mieszczą się w wyobraźni fabularzystwa. Okazuje się, że krążą wokół tego bohatera i Kieślowski splutuje w dokument, który przerasta poniekąd w wyobraźnię fabularną. Ta skłonność do zwierząt jest zastanawiająca. Jej źródłem, tak mi się wydaje, jest to, że z ludźmi nie potrafi się ułożyć, a może zdaje mu się, że nad zwierzętami łatwo zapanować, ale nawet to jest poddane krytyce w filmie. Widzimy, jak próbuje wytresować owczarka niemieckiego, którego zabiera ze schroniska. Pies go nie słucha, także nawet to falsyfikuje jego podejście do rzeczywistości, ale z drugiej strony można byłoby pomyśleć o tym na zasadzie pokusy zawstydzania, która się w nas rodzi bo też słowa, jakimi on się posługuje, nie są do końca literackim polskim. Mówi na przykład nie podobują mi się długie włosy, rodzi się w nas pokusa takiej gry statusowej. Światło na tę sytuację, chociaż na sam język, jakim operuje ten bohater, rzucił inny reżyser, Andreas Chorwa, w 2006 roku, robiąc krótki dokument o nocnym portierze na emeryturze, na podstawie którego pogłębiła się świadomość o historii. Pochodził ze wsi, przeniósł się do Warszawy. Natomiast, co znamienne, to rzeczywiście portier Kieślowskiego jest dość nie próbuje zdać nam sprawy z warunków, które doprowadziły tego bohatera do takiej sytuacji. Kieślowski próbował sportretować krytycznie pewien rodzaj typu społecznego. To jednak doprowadziło go do pewnego dylematu etycznego. Okazuje się bowiem, że krytyka przełożyła się na stworzenie portretu bardzo konkretnej postaci, która w odbiorze widzów podczas premier tego filmu na Krakowskim Festiwalu Filmowym, wywołała powszechny rechot. Kieślowski miał wtedy w opowieści Jerzego Sztura sprawiać wrażenie, jakby się wstydził za tego człowieka i też za to, jak wyostrzony portret jego zostawił. Ponieważ dynamika, która między nimi miała narodzić się też w czasie zdjęć, była taka, że część z tych zachowań okrutnych, groteskowych wręcz, jego bohater wyostrzył na potrzeby oczekiwań, Reżysera Krzysztof Kieślowski nie był do końca pogodzony z tym rodzajem odbioru swojego filmu, co sprawiło, że też przez wiele lat był przeciwny emisji tego dokumentu w telewizji. Można w tym kroku dopatrzeć się dość imponującej samoświadomości Kieślowskiego także jako twórcy wrażliwego na sprawy etyczne. Warto też popatrzeć na tę postać pod kątem tego, jak on się ubiera, bo ten portier wyróżnia się na tle otoczenia. Mamy taką scenę, w której on razem ze swoimi kolegami stają przed swoim przełożonym i on jako jedyny jest elegancko ubrany, zadbany i wyprasowany. On nie tylko wymaga od innych, ale też wymaga od siebie pewnej postawy, wymaga od siebie pewnej nieskazitelności, chociażby w ubiorze. To jest spójna postać. Jest to spójna postać, ale jest to pewien typ społeczny. Kieślowski sam pisał o doświadczeniu pracy nad tym dokumentem. Byłem przeciwko pewnej postawie, którą reprezentował, ale to przecież nie znaczy, że jak facet reprezentuje taką postawę, to należy go z tego powodu postawić pod murem. Zwłaszcza, że ta postawa w dużym stopniu była taka, ponieważ on wiedział, że ja tego po nim oczekuję, że mi się podoba, co mówi. Zaangażował się w to bezgranicznie, ponieważ chciał zaspokoić moje oczekiwania, które czuł oczywiście Instynktownie. To bardzo znamienne, że przy okazji tego dokumentu możemy przyjrzeć się szerszemu zjawisku, jakim jest zmaganie się dokumentalisty z negatywnym bohaterem, z próbą dotarcia do mechanizmów kształtujących zło. W pewnym sensie koresponduje on też z filmem Joshua Oppenheimera, który oczywiście w innym kontekście kulturowym i w innym wymiarze etycznych wykroczeń przygląda się źródłom zła w filmie Scena Zbrodni. Ale to bardzo znamienne, że Joshua Oppenheimer przy okazji refleksji nad swoim filmem zwraca uwagę na łatwość z jaką widzowie projektują na postaci sprotezowane jako negatywne. Zło, które przez to bywa, że znajduje nową pożywkę. To daje też do myślenia, jeżeli chodzi o odbiór dokumentu Krzysztofa Kieślowskiego do tej pory. Na jednej z platform, na której ten film jest dostępny do obejrzenia, można dostrzec w komentarzach symfonię nienawiści, która przerasta wyznania tego bohatera. Nienawiści skierowanej przeciw temu człowiekowi, ale też znajduje się tam cała lista wypowiedzi, które sugerują, że jest to typowy wyborca i tutaj każdy postawia swoją nielubianą opcję polityczną. Powstaje w ten sposób swego rodzaju zaklęty krąg, bo w imię potępienia tego rodzaju bohatera samemu sobie pozwala się na nienawiść, replikuje się tę postawę, a nawet się ją wyostrza. Przypuszczam, że ta refleksja była też jedną z podstaw samokrytyki, którą Kieślowski wyraził, widząc właśnie reakcję publiczności na ten film już podczas jego premiery. Tak jak w odbiorcach tak u tego bohatera, kipi gniew po prostu, ale może też chodzi o to, że świat pozbawiony reguł po prostu się rozpada. Dokładnie tak jak rozpada się świat w 1988 roku, świat PRL-u, kiedy powstaje ostatni z filmów, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, 7 dni w tygodniu. To jest taki film o wspólnym mieszkaniu jako fakcie egzystencjalnym. Kilka osób o różnych biografiach, obowiązkach i rytmach życia gnieździ się w jednej przestrzeni, nie tworząc ani harmonijnej wspólnoty, ani pola otwartego konfliktu. To, co łączy bohaterów, to nie jest system wartości, lecz konieczność współbycia. Praca reguluje tu obecność i nieobecność w ciasnej przestrzeni, codzienna logistyka wysuwa się na plan pierwszy, a dostęp do łazienki jest dobrem szczególnie pożądanym. Nie uniemożliwia to jednak wspólnego spotkania tych tak bardzo różnych osób przy niedzielnym Stole. Jest to film imponujący znowu przez to, w jak krótkiej formie oddaje przekrój postaw społecznych, wyostrzonych, ponieważ wśród tych członków rodziny możemy dopatrzeć się i pracownika fabrycznego, i kobiety pracującej, i inteligenta, który kombinuje, łącząc różnego rodzaju pracę i zbuntowanego nastolatka, i staruszkę. To tak naprawdę znowu okazja do bardzo zgęszczonej opowieści o różnorodności postaw, różnorodności egzystencjalnej, klasowej, która jest jakimś rodzajem portretu społecznego. Kojarzymy tę intuicję, ten rozmach mikroobserwacji Kieślowskiego, które układają się jednak w szeroką diagnozę społeczną, chociażby z jego najsłynniejszego dokumentu, czyli gadający głów. Mamy tutaj pewne rekwizyty tamtych czasów, które wydają się z jednej strony odległe, chociaż nie są przecież aż tak dawne. Wersalka, meblościanka i siekiera do krojenia schabowego. Tych rekwizytów jest całkiem sporo, pokazują nam świat, którego już tak na dobrą sprawę nie ma, które ewentualnie możemy dostrzec w muzeum, ale przecież wciąż zamieszkujemy niejednokrotnie tak ciasne przestrzenie. Na mnie wrażenie zrobiło świadectwo z zawodu, który już nie istnieje, ale wtedy miał się dobrze, czyli osoby wystającej w kolejkach, w zastępstwie innych osób i tym trudni się właśnie babcia z protetowanej rodziny. Właściwie cały jej dzień upływa na meandrowaniu między urzędami, od odbioru emerytury, po wystawanie po wizę za koleżankę, czekanie w kolejce po kiełbasę w sklepie mięsnym. Wszystkie te postacie rzeczywiście przeplatają się w tej wspólnej przestrzeni mieszkania, ale to, że jest to ich wspólna przestrzeń, odsłania się nam do pod koniec filmu. Każdy dzień przyporządkowany jest innemu bohaterowi. Mamy tutaj do czynienia z zabiegiem, który podskórnie przez samą formę tego dokumentu oddaje intuicję dotyczącą samotności tych bohaterów. Każdy z nich prowadzi oddzielne życie w tych mikroportretach. Każdy z tych postaci mają one moment tęsknoty za czymś, czego nie doświadczają tu i teraz i dopiero niedziela jest tym dniem świętym, w tym sensie, że jest jakiś pierwszy okruch więzi społecznej między nimi. Kiesiowski w tym dokumencie wkracza już w swego rodzaju poezję egzystencjalną. Pokazuje, że jego bohaterowie poszukują czegoś, co wykracza poza horyzont tu i teraz. I jest to na swój sposób... Bardzo silna zapowiedź jego najwybitniejszych fabuł, w których rzeczywiście użyje spektrum środków formalnych, aby oddać tego rodzaju intuicje metafizyczne. Każdy z domowników miał po prostu inne zadania, ale też inne zainteresowania. W ten sposób na małej przestrzeni stykały się ze sobą różne światy, ale w gruncie rzeczy właśnie to jest metraż, który łączy przede wszystkim pokazywane osoby. I w ten sposób to jest opowieść o tym, jak zmienia się rozumienie rodziny, gdy jest ona przede wszystkim takim faktem przestrzennym. Czynnym, a nie akcjologicznym. Można byłoby też się zastanawiać, czy ta logika urzędu w ten sposób nie wkracza do przestrzeni prywatnej. Role są ustalone, przestrzeń reglamentowana, prywatność jest szczątkowa, więc być może właśnie ta logika urzędu znajduje się tutaj, we wnętrzu mieszkania. To bardzo ciekawa intuicja, bo rzeczywiście można by patrzeć na ten późny dokument Kieślowskiego jako domknięcie intuicji z urzędu, z jego dokumentalnego debiutu, dotyczącej postępującej racjonalizacji życia jego bohaterów. O ile w pierwszym filmie to oni przychodzą do urzędu, odbijają się od okienka, o ile w opowieści o nocnym portierze mam do czynienia z przedstawicielem urzędu, który rzeczywiście wkracza do ich sfer prywatnych, tutaj w tej, zdaje się, dość zwyczajnej wizji codziennego funkcjonowania, no mam do czynienia z jakimś spektaklem racjonalizacji, tak naprawdę alienacji tych bohaterów względem siebie. Jedynym momentem jakiegoś idealizmu najwyraźniejszym jest młodość, czyli okres reprezentowany przez nastolatka, zbuntowanego panka, który spędza czas z kolegami z zespołu na dachu, snując jakieś marzenia o innym świecie, ale też czujemy, że jego los jest przesądzony. Tak naprawdę wszyscy bohaterowie poruszają się w jakimś. Poczuciu poczuciu beznadzieży, zeterminowanego losu. Bo istnieje tutaj bardzo silne napięcie pomiędzy tym, co bohaterowie myślą, co deklarują, a tym, w jaki sposób żyją, a żyją właśnie w kolejkach, w nocnych dyżurach, w tym jednym wspólnie zajmowanym mieszkaniu i w ten sposób pokazuje się tutaj taki rodzaj życia urządzonego. Właściwie w tych wszystkich dokumentach, o których rozmawialiśmy, w procedurach, w rygorze, w ciasnym mieszkaniu. Czy to jest diagnoza tylko i wyłącznie epoki? Czy to jest po prostu uniwersalna opowieść o człowieku. Wielkość dorobku Kieślowskiego polega nie tylko na innowacyjnych formach filmowych, na eksperymentach formalnych, które realizował, czy to w fabule, czy w dokumencie, a na rzeczywiście dość ponadczasowej intuicji, swego rodzaju wglądzie w całokształt swoich bohaterów jako ludzi. Jest to wgląd, w którym jest miejsce zarówno na bardzo konkretną obserwację ich codziennego funkcjonowania, jak i próbę do określenia obszaru tego, czego nie da się do końca nazwać, czego nie da się opowiedzieć. Swego rodzaju tęsknoty za wykroczeniem poza horyzont swoich czasów. Można doszukiwać się w tym jakiegoś ponadczasowego ładunku wrażliwości, który pozostaje w twórczości Kiesiowskiego czytelny do tej pory. Ale można byłoby też spojrzeć na to z zupełnie innej perspektywy, bo może w tych dokumentach nie dzieje się nic szczególnie niepokojącego. Może urząd nie jest opowieścią o przemocy biurokratycznego systemu, lecz o banalnej konieczności organizowania życia zbiorowego. Może nocny portier nie jest figurą uwewnętrznionej władzy, lecz człowiekiem, który wreszcie znalazł jasne reguły i poczucie sensu. A siedem dni w tygodniu nie pokazują opresyjnej ciasnoty, lecz praktyczny kompromis. Ludzi, którzy mimo różnic potrafią funkcjonować razem bez otwartego konfliktu. Być może zatem to tylko nasza współczesna wrażliwość, która została uzbrojona w język Fokota nadpisuje tym filmom dramat. Być może Kieślowski pokazuje ludzi, którzy bez heroizmu i bez buntu radzą sobie najlepiej, jak potrafią. I czy nie jest tak, że widzimy w tych filmach opresję dlatego, że oczekujemy od życia więcej wolności niż kiedykolwiek jest nam w stanie zapewnić? Rzeczywiście pytanie o wolność, o niepokość pokój egzystencjalny, to jest to, co łączy różnorodne filmy Krzysztofa Kieślowskiego. Wróćmy do cytatu, którego zaczęliśmy tę rozmowę. Od typu człowieka, który był przedmiotem zainteresowań Kieślowskiego w jego filmach. Jest to człowiek, który nie bardzo może się zorientować w świecie, nie bardzo wie jak żyć, nie bardzo wie co jest dobre, a co złe i dość desperacko szuka. Szuka odpowiedzi na podstawowe pytania, po co to wszystko? W dygających głowach te fundamentalne pytania sprowadzały się do bardzo prostych kwestii. Kiedyś się urodziłeś, kim jesteś, czego najbardziej pragniesz, czego się boisz. Wkraczając w ten wymiar fundamentalnej, egzystencjalnej refleksji, Kieślowski wykroczył poza horyzont swoich czasów i te pytania zadaje nam do tej pory. Dziękujemy za uwagę. Michał Nowak. Grzegorz Brzozowski. Do usłyszenia.